To są informacje Polskiego Radia 24. Do prokuratury lub na policję mogą zgłaszać się. Poszkodowanie przez zonda krypto przebywa ich w szybkim tempie. Tragiczny wypadek na torach w zachodniopomorskim. Zginęła 17-letnia dziewczyna. Poniżej 6 zł będzie kosztował jutro litr benzyny 95. Tańszy będzie olej napędowy. Minęła godzina 18. Dorota Wojtalczyk. Zapraszam. Kilkaset zawiadomień wpływa każdego dnia od poszkodowanych w wyniku afery Zonda Krypto. Ich liczba lawinowo rośnie, informuje prokuratura regionalna w Katowicach. Prowadzi ona postępowanie w tej sprawie. Prokuratura uruchomi specjalną stronę internetową. Będą na niej instrukcje, jak złożyć wniosek o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Wśród poszkodowanych są polscy olimpijczycy. Za zdobycie medali dostali tokeny, ale nie mogą wypłacić pieniędzy. Liczę na to, że prezes PKO-lu Radosław Piesiewicz poniesie konsekwencje prawne, mówi minister sportu. Ta giełda kryptowalut jest sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i fundatorem nagród dla medalistów zimowych Igrzysk Olimpijskich w mediolanie cortinie Minister Jakub Rutnicki twierdzi, że prezes PKO-lu powinien podać się do dymisji. Pełna odpowiedzialność, jeżeli chodzi o działania Piesiewicza, są po stronie Piesiewicza. Polski rząd to, co do niego należało, zrobił. A jeżeli chodzi o tą aferę, tak, mam nadzieję, że pan Piesiewicz i wszystkie te osoby, które są zamieszane w tą aferę, także poniosą konsekwencje prawne. W takiej sytuacji obiecane nagrody za zdobycie medali powinien wypłacić prezes pko u dodaje minister Rutnicki. Niepewna przyszłość ministerki klimatu oraz być może całej koalicji rządowej. Od końca marca w Sejmie jest wniosek dotyczący odwołania Pauliny Henning-Kloski. Podpisali się pod nim posłowie Konfederacji oraz PiSu. Jednak poparcia wniosku nie wyklucza część polityków Polski 2050, czyli do niedawna partyjnych kolegów ministry. W tle pojawia się jeszcze wątek możliwego odwołania marszałka Sejmu. Premier Donald Tusk nazywa całą sprawę testem koalicyjnej lojalności i solidarności. O dwugłos wewnątrz rządu gości naszej popołudniówki pytał Marcin Zawada, który jest w studiu. Zazwyczaj głosowanie nad wotem nieufności wobec ministra jest sejmowym rytuałem, w którym koalicja rządząca bez większego wysiłku odpiera atak opozycji. Tym razem jest jednak inaczej. Jednoznacznego poparcia dla Pauliny Heninklowskiej wciąż nie chce deklarować Polska 2050. Polityk tej partii wiceminister kultury Marek Krawczyk w rozmowie ze mną przyznał, że partia wciąż nie wie co zrobi i jednocześnie jednym tchem wymienił długą listę zarzutów wobec ministra klimatu. Premier, jak Mówiłaś, zapowiada wyciągnięcie konsekwencji wobec tych polityków w koalicji rządzącej, którzy zagłosują ramię w ramię z opozycją. Ale gdyby do takiej konsekwencji doszło, to w ramach rewanżu część polityków Polski 2050 straszy możliwością złożenia wniosku o odwołanie marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Polityka to nie zabawa dzieci w piaskownicy. Mówił na, na naszej antenie Dariusz Wieczorek z Lewicy i dodał, że jak komuś nie podoba się w koalicji, to zawsze może z niej wyjść. Głosowanie w sprawie wotum nieufności wobec ministra klimatu, które zamieniło się też w polityczny test wytrzymałości obozu władzy, odbędzie się w przyszłym tygodniu podczas najbliższego posiedzenia Sejmu. To Marcin Zawada i sprawa zbliżającego się głosowania nad wnioskiem o wotum nieufności wobec szefowej resortu klimatu i środowiska. Wypadek na torach kolejowych w Marszewie, niedaleko Goleniowa w Zachodniopomorskiem. Na terenie leśnym szynobus potrącił dwie nastolatki, informuje rzeczniczka lotniczego pogotowia ratunkowego Justyna Sochacka. Jedna z nich niestety poniosła śmierć na miejscu, druga w tej chwili jest transportowana przez załogę lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala w Szczecinie. Jej stan jest ciężki. Na trasie Szczecin-Kołobrzeg są utrudnienia w ruchu kolejowym. Jest tam uruchamiana zastępcza komunikacja autobusowa. Konieczna była ewakuacja około 100 pasażerów. Przeczynę wypadku zbada policja. 5 ,97 zł. 97 groszy zapłacą jutro kierowcy na stacjach za litr benzyny 95. Ta o wyższej liczbie oktanów 98 będzie kosztowała 6,56. Za litr oleju napędowego trzeba będzie zapłacić 6 ,71 zł. 71 groszy. Maksymalne ceny ustala codziennie minister energii. Kierowcy z uwagą śledzą ceny paliw na stacjach. Rozmawiał z nimi nasz reporter Maciej Szefer.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 Dzisiaj litr benzyny 95 kosztuje maksymalnie 5,95 zł, benzyny 98 6,5 zł, a oleju napędowego 6,75 Prezydent Donald Trump nie wyznaczył terminu wygaśnięcia rozejmu z Iranem, podaje agencja Reutera. Powołuje się na przedstawiciela amerykańskich władz. Według źródeł Wall Street Journal prezydent da Irańczykom kilka dni na przedstawienie kontrpropozycji, czyli własnego planu pokojowego. Jak zauważa gazeta, świadczy to o tym, że przedłużenie zawieszenia broni nie będzie trwało w nieskończoność. Dziennik New York Post podaje, że dobre informacje na temat drugiej rundy Rządy negocjacji między Stanami Zjednoczonymi a Iranem mogą nadejść w piątek. To były informacje Polskiego Radia 24. Przemrozki będą w nocy na południu kraju, na obszarach podgórskich Małopolski i Podkarpacia. Temperatura spadnie miejscami do minus 2-4 minus stopni. Na Suwalszczyźnie będzie od 3 do 4 stopni, w centrum od 4 do 6, na południu do 7 stopni. Klimat. Umiarkowana taka jest jakość powietrza w Szczecinie. W pozostałej części kraju jest dobra, a w Kielcach i Malborku bardzo dobra. 48% prądów krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Najwięcej ze słońca przeszło 30%. W północno-wschodniej części kraju jest wysokie zagrożenie pożarowe. Klimat. Autopromocja.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 Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18.00 zapraszają Renata Grochal, Jacek Czarnecki i Roch Kowalski. Autopromocja. 7 minut po godzinie 18.00. Popołudnie w Polskim Radiu 24. Zaczynamy debatę w Polskim Radiu 24. Będzie trzecie podejście do ustawy o kryptoaktywach. Nad kolejną wersją pracuje rząd. O swoich pomysłach na rozwiązanie sytuacji mówią też politycy Polski 2050 i Centrum. I od tego zaczniemy dzisiejszą debatę dnia. Debata dnia. A razem ze mną w studiu już goście, Rafał Kalukin, Tygodnik Polityka i Bartosz Szybartosik, redaktor naczelny serwisu więź.pl. Dzień dobry panowie. dzień dobry Wspomniałem już o tym, że będzie trzecie podejście do ustawy o kryptoaktywach. Koalicja rządząca nie wyobraża sobie, by w sytuacji skandalu wokół zonda krypto prezydent Karol Nawrocki zdecydował się na kolejne weto. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapewnia, że jak tylko projekt, nad którym pracuje rząd, trafi do Sejmu, to posłowie się nim zajmą. A Adam Gomoła z Polski 2050 przypomina, że projekt autor jego partii jest gotowy i od wielu miesięcy leży w sejmowej zamrażarce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 czy państwo zrobiło wszystko, żeby ochronić sportowców przed aferą e, Zonda Krypto? Czy państwo zrobiło wszystko, żeby ochronić wszystkich, którzy zainwestowali e, w Zonda Krypto? Rafał Kolukin. No Zależy e, jak definiujemy państwo tak jako podmiot, e, czy też organizację polityczną, no to e, zapewne nie. Nie. Wiele osób jest poszkodowanych w wyniku upadku Zonda Krypto no i najpewniej padły ofiarą przepychanki politycznej gdzieś, gdzieś na szczytach władzy. Tak? Ja nie czuję się specjalnie kompetentny w ocenianiu tych, tych regulacji, które zostały przez prezydenta zawetowane, jak i tych projektów, które się. Pojawiły, więc y, nie chcę wnikać y, w merytoryczną haturę y, tych. Y tych kwestii. A jeżeli marszałek Czerzasty mówi, to pańska wina, panie prezydencie, że właśnie sportowcy nie otrzymali pieniędzy od zonda krypto. To ma rację, czy nie ma racji? No jest to oczywiście komunikat polityczny uproszczony bardzo, tak? No problem polega na tym, że, no, że bardzo niewielu, tak patrząc relatywnie, obywateli, cokolwiek wie o mechanizmach działania tego rynku. No więc wmieszanie w to bogu ducha winnych sportowców no dodaje całej tej sprawie kontekstu, który jest dosyć czytelny, dosyć zrozumiały. Wiadomo, że naszych sportowców, którzy osiągają sukcesy bardzo cenimy. No więc jasne, że oni są również ofiarami tej sytuacji. tak? No, jak i tysiące innych obywateli, tak? No więc ja to traktuję, no, jako taką y, formę politycznego uczytelnienia tej kwestii przez pana marszałka Czarzastego, no ale powtarzam, tak, ja nie wiem, czy te regulacje, które zostały przez prezydenta zawetowane, no, stanowiły adekwatną ochronę wobec zagrożeń rynku, bo się po prostu na tym nie znam. No tak? I... to ja zapytam inaczej. Bartosz Bartosik, redaktor naczelny serwisu Więź.pl. Panie redaktorze, czy Kasper Tomasiak, skacząc na zimowych i igrzyskach olimpijskich, zdobywając e, trzy medale, miał świadomość tego, że będąc e, twarzą między innymi Zonda Krypto, jako rozumiem e, jeden ze sponsorów e, pko nie ma gwarancji, że e, nagrodę, którą mu obiecano, ją otrzyma, więc skakał trochę w ciemno. Myślę, że Kacper Tomasiak e, e, nas zachwycił na igrzyskach olimpijskich i nie miał pojęcia, co się dzieje w tle tego wszystkiego, a dzieje się dużo, ponieważ sprawa ma kilka wymiarów. To znaczy jeden jest, jedna jest oczywiście ta, że skrzywdzonych w tej sprawie potencjalnie są tysiące ludzi. Nie tylko sportowcy, chociaż oczywiście my ich znamy najlepiej. Obserwujemy ich kariery i jakby to jest rzeczywiście jakoś bulwersujące szczególnie, nie? Kiedy słyszymy, że taki 19 19-latek, który nas zachwycił przed chwilą, teraz okazuje się, że zostaje z niczym w jakimś sensie ze względu na umowę, którą zawarł PKO, No i tutaj prezes Piesiewicz zdaje się, że ma sporo do wyjaśnienia nie tylko sportowcom, ale opinii publicznej. Drugi, druga, drugi wątek tej sprawy kluczowy, to jest ten chyba polityczny, o którym teraz rozmawialiśmy i wydaje mi się, że tutaj rzeczywiście jest tak, że obecna koalicja rządząca odkryła pewne takie złoto polityczne potencjalne. To znaczy widzi, że w rynek krypto bardzo mocno jest sklejony ze środowiskami konfederacji i z obozem prezydenckim zwłaszcza i w tym sensie będzie pewnie drążyła tę sprawę długo i zobaczymy, czy szczęśliwie dla siebie. Nie wiem e, też, czy e, zobaczymy, czy dla Polaków, bo to, to się dopiero okaże, ale będzie drążyła, bo widać, że w tej sprawie politycy prawicy mają bardzo niejasne e, intencje i sumienia. A po trzecie, i to jest też kluczowe, rynek kryptowalut jest rzeczywiście skomplikowany. On wymaga e, bardzo precyzyjnych regulacji, natomiast to jest źródło współczesnego złota dla wielu ludzi. Nie? To znaczy, my o tym mówimy w kontekście polskim i to są duże pieniądze dla wielu indywidualnych ludzi, ale no na przykład w kontekście amerykańskim to są biliony dolarów. Kiedyś dziennikarz New Yorkera wyliczał, ile majątek prezydenta Trumpa i jego rodziny wzrósł w trakcie prezydentury i na, teraz to chyba jest około 6 miliardów <śm> dolarów bodajże, z czego lwia część dotyczy właśnie kryptowalut. Więc to jest Potężne złoto. No, Słowo, Mirbencen chwali się, że przecież ma ulokowane pieniądze w kryptowalutach, jakąś tam części. I dzięki no temu teraz się, może sobie na wiele pozwolić. Zdaje się, że jego brat jest w to bardzo bezpośrednio zamieszany, dlatego. Mm, no tak, dla prawicy to jest, prawica, jak mówię, no, skleiła się z tym tematem. Nie? I to dzisiaj będzie tyleż dla niej um, finansowe, mam, mam nadzieję taką, że to będzie dla niej finansowe Eldorado, ale politycznie potencjalnie to może być duże obciążenie. No to skupmy się na wątkach politycznych. Pan prezydent zawetował już dwie ustawy, dwie propozycje ustaw dotyczących kryptowalut. Swoje propozycje ma Polska 2050, która mówi przecież to jest gotowe. A ze swoim projektem teraz startuje również partia Centrum.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 Musi się podać do dymisji, drugiego nie ma. Często jest tak, że w takich sytuacjach to nie przypadek, że komuś dajemy czas na niszczenie dokumentów. No trochę jak to złoto z kryptowalut, tak trochę rośnie nam liczba tych wszystkich projektów ustaw dotyczących y, kryptowalut. To czego się spodziewać? No bo jak już Polska 2050 i Centrum konkurują ze sobą o, na projekty ustaw dotyczących kryptowalut, to czego się e, spodziewać, panie redaktorze Rafał Kalukin? No. Będą te projekty procedowane, no jest to... Ale traktować to serio -polityczna. politycznie? Nie, no nie wydaje mi się. Znaczy... <laughs> niewątpliwie y, przydałoby się kolejne podejście, aczkolwiek wydaje mi się mało rozsądne, żeby partie koalicyjne epatowały teraz y, własnymi projektami. To jest jednak y, typ regulacji... Tak bardzo y, skomplikowanego rynku, że y, wydaje mi się, że y, jedynie rząd ze swoim... Y, zapleczem byłby w stanie taki projekt przygotować. No, A jest chęć pytanie... przygotowania takiego projektu? W sensie, jeżeli pan prezydent dostanie trzeci raz tę samą ustawę, no to przecież też można się spodziewać, że ją zawetuje. Czy jest chęć w no, ogóle porozumienia? Zmieniły się okoliczności polityczne. tak. Po pierwsze, sprawa zonda krypto buduje jednak trochę inny kontekst i o ile weto e, e, Pana Prezydenta wcześniej funkcjonowało w takim politycznym kontekście nowej prawicy, głównie tego konfederackiego rytu, który e, afirmował kwestię wolności inwestowania, obrotu finansowego. także znaczy to, to, to się bardzo e, wpisywało w e, narrację Konfederacji i co myślę dla większości społeczeństwa było mało zrozumiałe, no to dzisiaj e, w tym nowym kontekście e, po upadku zondag krypto no, e, cała uwaga opinii publicznej, no, przesunęła się w stronę tych nieszczęśników, którzy potracili oszczędności i kolejne weto pana prezydenta byłoby, jak sądzę, dużo kosztowniejsze politycznie niż było wcześniej. No jak i również to, że prezydent generalnie rzecz biorąc od paru tygodni nie ma dobrej pasy, podjął w ostatnim czasie szereg decyzji wątpliwych, no moim zdaniem nie tylko obiektywnie, ale także wątpliwych z punktu widzenia utrzymywania tej jego początkowej, na początku kadencji popularności, popularności jego obozu politycznego, Na który przykład jakie to są stoi... takie wątpliwe decyzje, pańskim zdaniem? No oczywiście safe oczywiście wizyta w Budapeszcie przed Wyborami. No, mhm. Można tego znaleźć, myślę, więcej. Tak, no więc dzisiaj byłoby to kosztowniejsze. No, tylko, że no jest jeszcze. Pytanie, co, jakie są tak naprawdę związki zaplecza pana prezydenta z tą branżą kryptowalutową, tak? No, gdyż nie, nie, niezależnie od takich kwestii ideologiczno-politycznych... To no, co, może jakieś trup z szafy No, pewne przesłanki, które zresztą też premier Tusko od dłuższego czasu próbuje y, y, politycznie eksploatować, no, że, w, że między prawicą jedną czy drugą, a, a branżą kryptowalutową istnieją jakieś powiązania finansowe. Tak? To jest kolejny aspekt, który no, jeżeli zostanie jakoś w najbliższym czasie bliżej naświetlony, no, również, jak, jak mi się wydaje, no, może być dla pana prezydenta dosyć kłopotliwe. No więc niewątpliwie kolejne podejście warto przygotować, zarówno z powodów merytorycznych, jak i politycznych, żeby przetestować tutaj prezydenta, no ale to naprawdę nie jest najlepszym sposobem to, żeby teraz partie koalicyjne się licytowały, kto jest lepszy, no bo to jedynie y, zaciemnia ten obraz. Czy jest chęć dogadania się, czy jest chęć rozwiązania problemu, no bo jak teraz to będzie wyglądać, jeżeli pan prezydent tym razem by za trzecim razem podpisał tę samą ustawę i powiedział, no dwa razy zawetowałem, ale za trzecim razem, ponieważ zmienił się klimat i, i, i nasz skoczek nie dostał pieniędzy, to teraz podpisze już taką ustawę, No, no to Najwyżej wtedy nagra się długi 15-minutowy filmik na media społecznościowe, w którym się tłumaczy, to się tutaj zadziało. Yy, to trochę sobie żartuję, chociaż chciałem też powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że jednak mnie to, moje serduszko bardzo. Yy, hmm bawi, niech będzie. Jak słyszę, że Ryszard Petru bierze się za regulowanie jakiejś branży. To też fantastyczna historia jest. Znaczy myślę sobie, że kryptowaluty jednak działają cuda. Może niech się rozwijają. Ale zupełnie serio, oczywiście nie wiemy, czy jest możliwość wola... Złośliwości no, w jednym zdaniu. No bo to jest komiczne, prawda? Mówmy się, to znaczy nie wiemy oczywiście, czy jest ta wola porozumienia. Wydaje się, że zgadzam się z Rafałem Kulokinem, że tutaj się zmieniły warunki gry trochę, nie? Wobec tego, co się wydarzyło w ostatnich tygodniach, wobec afery wokół Zonda. I zwłaszcza ta historia sportowców jest taka, że oddziałuje, oddziałuje na wyobraźnię. Dlatego prezydent będzie miał twardy orzech do zgryzienia. I rzeczywiście zgadzam się, że najlepiej, gdyby to był projekt dorządowy Może jest tak, że któraś z partii... Polska 2050 i post Polska 2050 y, będą w stanie, y, że tak powiem, politycznie przeforsować na rz w rządzie y, swoje rozwiązania. Y, natomiast, no, jak mówię, y, jeśli nawet by tak było, to jestem pewien, że dzisiaj y, cała koalicja rządząca widzi w tym potencjał na to, by grać przeciwko prezydentowi i myślę, że będzie z tego korzystała, zwłaszcza, że prezydent jest w trudnej sytuacji, jak pan redaktor zauważył. Jeszcze pan wykraka kolejne ugrupowanie, które się wykluje z tych dwóch ugrupowań. To już naprawdę będzie już tego strasznie dużo. E, patrząc e, a propos filmiku, pan mówi, nagra się kilkunastominutowy filmik. A propos filmiku, to na ile serio traktować, a może to jest takie, jak to niektórzy mówią, easter egg to, co pojawiło się w filmie na urodziny Donalda Tuska 69. Ta kartka z napisem e, Rekonstrukcja Kwiecień 2026. to traktować jako żart, czy taki dla kinomaniaków e, element, którzy tam śledzą nawet e, sceny po napisach? To jest taki, to jest taki trochę polityczny, Amerykanie powiedzieli, wild card. Taki, że to, się, to się wyciąga ten wątek rekonstrukcji rządu e, dość regularnie. E, Donald Tusk chyba, taki mam wrażenie, lubi tym grać, e, jako trochę tak straszakiem dla niektórych ministrów i partii koalicyjnych. Zwłaszcza w kontekście tego, no, że umówmy się. No, obecnie w tej koalicji jest kilka konfliktów kluczowych. Z tym najważniejszym wydaje się odnośnie wotum zaufania, czy odwołania mhm. e, ministry e, Pauliny Henning-Kloski. E, więc Donald Tusk trochę wydaje mi się, że tutaj próbuje pogrozić i dyscyplinować przede wszystkim swoich e, koalicjantów. Mm, no gdzieś tam takie apetyty się zaostrzyły. No jeżeli Władysław Kośnia kamysz idzie do mediów i mówi do Paulina henning loska to nie, ale, ale już pan dorożała, to mógłby się pożegnać ze stanowiskiem, no to może gdzieś pojawiły się takie głosy w koalicji, że czas zrobić jakieś przewietrzenie, panie redaktorze. Ja myślę, że to wszystko się toczy wokół osoby pani minister Pełczyński-Nałęcz i to niekoniecznie nawet w związku z głosowaniem wotum zaufania do pani Heni Kloski, bo ja nie mam żadnych wątpliwości, że, że to głosowanie będzie pomyśli pani minister, ministry klimatu. Natomiast, no, z tego, co do mnie dochodzi, to jednak dojrzewa w głowach liderów koalicji kwestia zrobienia że tak powiem, e, długofalowego porządku na tych gruzach po dawnej Polsce 2050 Szymona Hołowni, tak? znaczy utrzymywanie się e, tych dwóch bytów, które się wyłoniły, e, które są źródłem, jak widzimy, zupełnie niepotrzebnego chaosu. E, no wymaga jakiejś e, docelowej regulacji i tutaj e, pani Pełczyńska-Nałęcz staje się dosyć łatwym celem z tej przyczyny, że mm, jej formacja już chyba nie rokuje, e, znaczy nie za bardzo tam widać e, wewnątrz tak perspektywy na E, e, e, na utrzymanie dotychczasowej pozycji. E, w, na ile prawdą jest ta. W a... rządzie reprezentuje, reprezentują e, ją dwie polityczki, czyli, czyli pani Pełczyńska Małęcz i pani minister kultury man, e, Harta Cienkowska, które, które nie są posłankami. E, klub jest chyba dosyć e, zdezorientowany. Jest dużo lęku co do swojej e, przyszłości. Ja nie jestem, w, znaczy e, nie wykluczam takiej sytuacji że może nie teraz, może jeszcze nie w kwietniu, ale za, jakimś, ale za jakiś czas premier jednak zdecyduje się odwołać ze stanowiska panią Pełczyńską Nałęcz. podobno i nie lubi po prostu. No ale to wiadomo, tak zresztą pani Pełczyński Nałęcz coś ma takiego w swojej osobowości, że, że budzi kontrowersje w bardzo różnych miejscach tej koalicji. I wtedy takie odwołanie byłoby wstępem do rozebrania jej klubu przez pozostałe podmioty koalicyjne, no gdyż ten taki klej łączący to środowisko wtedy całkowicie wysech. Tak? Ale to ja tak teraz powtarzam trochę spekulacje, które, które do mnie dochodzą. Nie ma, zdaje się, żadnego gotowego scenariusza politycznego, ale podejrzewam, że premier Tusk no, lubi zasiać czasami taką haluzję, jakieś ziarno niepewności i być może to, się od... no, to gdzieś tam się opiera na, na tego rodzaju kalkulacje. Czyli rozumiem, że takim scenariuszem byłoby w wchłonięcie Polski 2050 przez koalicję obywatelską, tak jak wchłonięta została nowoczesna, jakieś popularne ostatnio stowarzyszenie? To, to chyba akurat nie jest możliwością, to znaczy Polska 2050 ma bardzo wewnętrzne... Ci politycy, którzy nadal są w partii, takie bardzo wewnętrzne poczucie krzywdy wobec środowiska e, premiera i koalicji obywatelskiej i jakby w, z, z nimi jakoś afiliowanych środowisk e, i także e, m, części na przykład obozu medialnego i, i jakby w tym aspekcie... No to wchłonięcie centrum. to e, Centrum jak najbardziej. Znaczy, to ewidentnie jest tak, wydaje mi się, że nawet ta nazwa taka jest e, tymczasowa, bym powiedział, e, że tutaj wysłucham się perspektywę na to, żeby te partie wchłonąć w, w koalicję w jakimś hmm. wymiarze, e, czasowym przynajmniej. Też nie mówię, że do dzisiaj nastąpi, tak? Też nie sądzę, ale wydaje mi się, że w kontekście najbliższych wyborów parlamentarnych jest to bardzo prawdopodobne. Bo że ale, centrum samo przejdzie do ale pana Ja bym premiera. jeszcze trochę sprostował, tak? Bo mi nie chodziło o taką y, koopt, y, kooptację, y, tak? Że y, dochodzi nowy podmiot i on zachowuje jakąś wewnętrzną Autonomię, tak? To, to byłaby bardziej gra yy, na takie wewnętrzne rozsypanie się tego środowiska, żeby, yy, żeby ci posłowie się rozeszli na różne strony sceny. Część pewnie nie miałaby żadnej yy, identyfikacji klubowej. No natomiast wiadomo, że w takiej sy sytuacji poseł. Zachowuje się najczęściej bardzo racjonalnie z punktu widzenia jego osobistego interesu, czyli głosuje bardzo lojalnie, gdyż zależy mu na tym, żeby ta kadencja potrwała do samego Końca, gdyż on y, czerpie z tego oczywiste y, profity. No i zachowuje gdzieś w tyle głowy nadzieję, że kiedy już dojdzie do wyklarowania się nowego rozdania politycznego y, przed kampanią wyborczą, to że gdzieś z, znajdzie dla y, siebie miejsce. To, to, to bardziej chodzi o to. To jeżeli panowie pozwolą, to więcej na temat grillowania Pauliny henning -Kloski. Chciałbym porozmawiać już w drugiej części naszego spotkania. Teraz czas na informacje. My wracamy po informacjach.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 Reklamie to są informacje polskiego radia 24. Minęła 18.30 Dorota Wojtalczek. Zapraszam. Ponad tysiąc osób poszkodowanych w aferze Zonda Krypto zgłosiło się do prokuratury. Śledczy szacują, że może być ich kilkadziesiąt razy więcej. Stratę opiewają na co najmniej 350 milionów złotych. Problemem z Zonda Krypto powinno zająć się państwo. Tak uważa nasz gość, wiceminister kultury Marek Krawczyk. Mnie to bardzo niepokoi jako wyborca, jako obywatela, jako polityka. Sprawę na pewno trzeba wyjaśnić. Prokuratura faktycznie pracuje już na nad tym tematem. Będziemy się przyglądać i na pewno w duchu odpowiedzialności za państwo będziemy głosować w takim głosowaniu powołującym ewentualną komisję śledczą w sprawie zonda krypto. Prokuratura zapowiada uruchomienie specjalnej strony internetowej dla pokrzywdzonych przez zonda krypto, a rząd pracuje nad kolejną wersją ustawy o uregulowaniu rynku kryptoaktywów. Pracownicy szpitali powiatowych wyszli przed budynki w milczącym proteście. Minuta ciszy była kulminacją sprzeciwu, jaki trwa od początku tygodnia. Uczestniczy w nim ponad 100 placówek w całym kraju. Ich pracownicy domagają się zmiany sposobu finansowania ochrony zdrowia. Alarmują o realnym zagrożeniu bezpieczeństwa pacjentów. Pracownia jest otwarta, dwa lata działa, a teraz limit się obcina. No, w ten sposób możemy tylko praktycznie płakać nad tym, że pacjent, który miał być na kolejkę na przykład 20 maja, on nie przyjdzie, bo będzie przesunięty, bo nie ma na to po prostu środków, albo nie dostaniemy za to pieniążku. Mówiła Ewa Janowiak ze szpitala w Wągrowcu w Wielkopolsce. Czarny tydzień, czyli symboliczny protest w szpitalach powiatowych potrwa do piątku. Pracownicy deklarują, że nie ma on żadnego wpływu na przyjęcia i leczenie pacjentów. Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze rozpoczyna turnę po Stanach Zjednoczonych. Artyści będą reprezentowali nasz kraj podczas zbliżających się obchodów 250. rocznicy podpisania deklaracji niepodległości. Pierwszym przystankiem będzie Waszyngton. Następnie odwiedzimy kilka innych miast w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. W pierwszych dniach maja weźmiemy udział w patriotycznych obchodach w Chicago, mówi menadżer zespołu Krzysztof Kurlej.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 33 minuty po godzinie 18. Debata Dnia ja tylko przypomnę, że gośćmi debaty są Rafał Kalukin z tygodnika Polityka i Bartosz Bartosik, redaktor naczelny serwisu Więź.pl. Witam panów ponownie. Wspomniałem o tym, że będziemy wracać jeszcze do tematu tak zwanego grillowania Pauliny Henning-Kloski. No to jeszcze dwa komentarze w tej sprawie, bo w dalszym ciągu nie wiadomo, jak w sprawie odwołania pani minister zagłosują jej byli partyjni koledzy. Mamy czas, żeby podjąć decyzję, tak mówi wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia z Polski 2050. Wydaje mi się, że w interesie pani minister, jest to, żeby przyjść i opowiedzieć nam o czystym powietrzu, co się stało w Banku Ochrony Środowiska, co stało się w Białym Stoku i dlaczego w tak nagłym trybie wyleciał z Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu szef Polskiej Akademii Nauk, profesor biologii i kim został zastąpiony. To są wszystko pytania, które chcielibyśmy postawić i chcielibyśmy na nie usłyszeć odpowiedź. Natomiast jak będziemy głosować? Zdecydujemy ważąc te dwie wartości. Ocena pani minister Henik-Kloski i odpowiedzialność za państwo. No, postawę niektórych polityków polskiej 2050 w sprawie ministry klimatu był też pytany marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Nie komentuję słów e, ludzi, którzy są harcownikami. S komentuję słowa liderów, e, bo wtedy uważam to za jakiś poważny problem. Nie słyszałem od strony żadnego lidera, że jest jakiekolwiek zagrożenia, zagrożenie co do funkcjonowania nie dość, że koalicji, to ministrów tej koalicji. Nie władzimy jeszcze raz zapewnię, że koalicja nie jest zagrożona, ale ob, chyba mniejsze konflikty, koalicje się rozpadały, a czasami nawet i rządy. Tak. E, wydaje się, że e, to co mówi Szymon Hołownia pokazuje, że jest taka, taki nurt w Polsce 2050, który no chciałby się w tym głosowaniu prawdopodobnie wstrzymać od głosu, tak strzelam. To znaczy nie sądzę, żeby zagłosowali za odwołaniem, ale na przykład wstrzymać od głosu być może tak. I jakby to zostało odebrane ehm, przez premiera? No zostało odebrane jako atak na e, koalicję i na, e, na no właśnie, na, na, na to, co się te partie umówiły. No to Donald e, Tusk mówił, no to się pożegnamy, jeżeli nie będziemy jakby jedną pięścią. Tak, tak Donald Tusk rzeczywiście, rzeczywiście mówi w tej sprawie. E, wydaje mi się, że istnieje, dlatego mówimy o, moim zdaniem, jakimś w takim w miarę realnym kryzysie koalicyjnym, który jest na horyzoncie. No i zobaczymy, na ile aktorom tego kryzysu uda się go rozbroić. Wydaje się, że tutaj Donald Tusk dość otwarcie i teraz zresztą w tej wypowiedzi, którą słyszeliśmy w Włodzimierzu Szczazce również, grają jednak przeciwko, znaczy za Pauliną Henning-Kloską, a przeciwko Polsce 2050. Rzeczywiście, tak jakby potwierdzając te słowa sprzed przerwy, że premier najchętniej by te partie już zupełnie zneutralizował w ramach obecnego układu koalicyjnego, co moim zdaniem niesie ze sobą ryzyka, chyba których premier jednak nie docenia. A jakie to ryzyka? Znaczy, rzeczywiście jest tak, że w razie utraty poparcia większej liczby posłów tego ugrupowania, pytanie dokładnie, ilu ewentualnie by mogło głosować za rządem czy razem z rządem i dołączyć do partii prorządowych, a ilu poszłoby do, zupełnie do opozycji, no potencjalnie mówimy tutaj o stracie większości, a, a moim zdaniem obecnie już istnieje bardzo silny w partii Polska 2050 taki sentyment, takie uczucie tego, właśnie jak mówiłem, skrzywdzenia przez premiera, przez Paulina Henning-Kloska swoją drogą i ta partia, uważam, gdybym miał scenariusz jakiś taki, on jest w tym momencie cały czas, bym powiedział, mało prawdopodobny, ale staje się bardziej realny niż jeszcze miesiąc temu, gdyby miało dojść do przedwczesnych wyborów. Moim zdaniem ta partia pójdzie w wyborach z partią razem. E, I będą tworzyli taki blok, antypowiedziałbym, liberalno-socjalny, ale antyrządowy. Z domieszką prawicy. To jest, wydaje się taki koktajl mm. naprawdę e, wyjątkowy. Rafał Kaluki, na, tyle, na ile premier powinien się przejmować e, tym całym zamieszaniem? Może to jest tylko chęć e, wyróżnienia się poszczególnych podmiotów i zaznaczenia swojej obecności? No bo kiedy, jak nie teraz? To jest typowa trauma porozwodowa. No wiadomo, że małżonkowie hmm. w pierwszym okresie po rozwodzie się bardzo nienawidzą i tutaj tą nienawiść mamy jak na dłoni i to środowisko ma jeszcze no, nadzwyczajną predilekcję do tego, żeby wynosić wszystkie kotujące się, się wewnątrz namiętności na zewnątrz. To jest do tego jeszcze wsparte grą o stanowiska tak? w Sejmie to środowisko pani e, Heni Kloski, e, Klub Centrum, no, domaga się podziału tego parytetu, e, który wcześniej e, miała Polska 2050 e, tam na stanowiskach szefów, e, wiceszefów e, komisji. Jest spór o wiceministrów, e, e, e, bo ta pula też jest dzisiaj w, w posiadaniu no tej z kolei części, którą zawiaduje pani Pełczyńska. No, zresztą jest to jeszcze dodatkowo podnosi emocje. tak? Znaczy... Moim zdaniem to się rozładuje. Dwie, trzy osoby z Polski 2050 być może gdzieś się zatrzasną w windzie, być może ktoś... Nie dojadą, zachorują. Nie dojadą, nie do zagłosują, tak, ale w taki sposób, żeby to się nie rozpadło, no, no bo jest podstawowe pytanie kwibono, tak? No, komu to się opłaca? E, dzisiaj e, w zasadzie nie ma na scenie żadnej partii, której by zależało na przedwczesnych wyborach. E, koalicja jest no, w moim najgłębszym przekonaniu no, na siebie e, skazana. Ten, kto e, doprowadzi do do rozpadu y, większości już kompletnie nie będzie y, miał czegoś szukać na scenie politycznej. Ten, ten sojusz z partią Razem, to mi się wydaje czymś tak rozpaczliwym, y, że... Y, no ale co, mamy sytuację, że ogon wiary. merda psem? Nie, no ale wiecie państwo, no ja już hmm. jednak długo na to patrzę, ja naprawdę y, y, y, w każdej kadencji, kiedy rozmaite większości parlamentarne się konstytuowały, w miarę zbliżania się wyborów zawsze nabierało mocy takie zjawisko tego posła dietetycznego, tak? no, który często wjeżdża, często okazuje niezadowolenie, stawia jakieś żądania, ale tak naprawdę na końcu się okazuje lojalny, bo on wie, że kiedy dojdzie do przezwczesnego rozdania, to e, będzie... Pierwszy w kolejce y, poszkodowanych. Tak? Okay. I, i, więc y, tutaj no, moim zdaniem to jest wyłącznie robienie szumu, y, jakiegoś nawzajemnego rozgrywania się, ale, jako, a, ale ja w ogóle nie przewiduję, żeby to się miało y, skończyć jakimś fundamentalnym kryzysem koalicyjnym. No, bardziej taką czkodą kawką, która, która będzie teraz miała miejsce przez długi czas i to być może premier zdecyduje się to po prostu w pewnym momencie radykalnie uciąć. Mm. Idąc dalej, e, może to jest political fiction, ale może nie. E, Im bliżej wyborów będziemy wiedzieć, e, na ile to się może e, sprawdzić. Natomiast, tak jak pan redaktor wspomniał, będzie pewnie jakaś grupa posłów, która poczuje się poszkodowana przez premiera Donalda Tuska. I kto wie, może nagle się okazać, że takim taką osobą, która może otoczyć opieką e, takich posłów będzie stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. Czy idę za daleko? Które powie, no powiedzą, to... jesteśmy na prawo, ale bardziej w centrum. Powiem tak. Ostatnie wydarzenia na polskiej scenie politycznej y, są... Powodują, że ona jest wreszcie ciekawa. Znaczy, jest to, bardzo ciekawa. Na to się wreszcie ciek interesująco patrzy, bo dzieje się jakiś dynamizm. Znaczy, mam wrażenie, że to stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego pokazuje, że w samym PiSie znaczy, te spory frakcyjne już dawno przekroczyły pewien e, e, temperaturę wrzenia wody e, i Prowadzą, no, znaczy oczywiście tam jest rozgrywka po prostu przywództwo w partii po Jarosławie Kaczyńskim, natomiast y, mimo tego, że Mateusz Morawiecki chyba wcale nie chce wychodzić z PiSu, a, a na pewno nie chce tego Jarosław Kaczyński, żeby y, y, harcerze wyszli z jego partii, to y, proces zaszedł tak daleko tam dekompozycji wewnętrznej, że czasem w pewnym, znaczy w pewnym momencie dochodzi w takich sytuacjach do tego, że wbrew woli głównych aktorów dochodzi do y, y, jakiejś radykalnej zmiany kursu i trochę podobnie, mam wrażenie, może się wydarzyć. W koalicji rządzącej. Tutaj akurat więcej jest tych czynników jednoczących. Ja się zgadzam w tym sensie, że e, tutaj wciąż Donald Tusk ma silną trzyma ręką e, całą tę koalicję. Dlatego ten scenariusz przy wyborczy, przed w, przedwczesnych wyborów ewentualnego rozpadu koalicji jest wciąż, jak mówię, dla mnie e, mało prawdopodobny, ale nie powiedział, powiedziałbym, że te szanse na to rosną, mimo wszystko. To jest jeden wciąż z jakbym alternatywnych scenariuszy. E, dlatego jeśli pytamy o to, czy tam jest miejsce na przygarnięcie ewentualnych jakich, jakichś rozłamowców z obecnej koalicji, wątpię, że to jednak w tym momencie te światy, że tak powiem, PiSu i... Mm, no właśnie, klubów czy partii jakoś związanych z Platformą Obywatelską, w tym będących w nią z koalicji rządzącej, jest, jest niemożliwe, by to, by to połączyć w, jedno, w jeden organizm, ale już takie formy pośrednie, jak mówię, takiego szukania no to życia... to się w sposób niezależnym. Na przykład niezależnym, na przykład jak mówię, czy, czy taką próbuję formułę testować partia razem, tak? czy Będąc krytykiem obozu liberalnego z pozycji socjalnych i wydaje mi się, że gdzieś tam wokół tego mogą... Powstawać nowe sojusze, licząc, że podobnie jak dzisiaj kryzys jest w PiSie e, przywództwa Jarosław Kaczyńskiego, tak ten kryzys do również przyjdzie szybciej niż później. E, no, i, no i zobaczymy dokąd to dojdzie, ale nie sądzę, żeby to miało być połączenie jakoś. A Mateusz ten Morawiecki. kryzys w PiSie nie jest przypadkiem już zażegnany. Już po tym spotkaniu, przy ciastkach, kawie. Hmm, jest... Tam dużo tych ciastek było. Hmm, jest... Torty nawet jakieś. Strukturalny jest. Ten kryzys. Znaczy nie wiadomo jak go rozładować, tak? Znaczy e, tą relację, e, jeżeli porównujemy tą relację Kaczyński-Morawiecki z jednej strony i Tusk-Pełczyńska-Nałęcz z drugiej, to tam jest fundamentalna róż, różnica, tak? Czyli Tusk w zasadzie nie potrzebuje Pełczyński-Nałęcz, gdyż wykonując egzekucję polityczną i zagospodarowując w jakiś sposób głosy w Sejmie Polski 2050 zachowuje stabilizację i właściwie no, ta koalicja de facto nic nie traci, gdyż, gdyż Polska 2050 jest dzisiaj formacją no, występującą wyłącznie w postaci klubu parlamentarnego, ale bez realnego zaplecza wśród wyborców. Mhm. No to z kolei Kaczyński jest na Morawieckiego skazany i wydaje się, że wicewersa. Tak? W tym sensie, że Morawiecki, wychodząc z inicjatywą stowarzyszenia, pokazał Kaczyńskiemu, że jest silnie umocowany w partii, że ma tych 40 albo 50 szabel. I... E, e, e, no tak. Nie, nie lubię tego słowa, bo jest nadużywane, ale niech będzie. E, no i również jest to dosyć silny ośrodek no, takiego wpływu na wyborców, tak? I jako pewna alternatywna e, ścieżka polityczna. No więc on, e, przekonany jestem, że bardzo by chciał, E, e, niesubordowanego e, Morawieckiego się pozbyć, ale nie może tego zrobić. A z kolei Morawiecki no oczywiście nie chce odchodzić, bo on faktycznie gra e, nawet nie tyle o premierostwo, ile myślę o sukcesję po, po e, Kaczyńskim robi, robi to, znaczy jest bardzo zdeterminowany, robi to w sposób bardzo bezwzględny, gdyż no w tym momencie wychodząc z inicjatywą Stowarzyszenia, no właściwie podcina skrzydła członkowi, no który musi się wykazać jakimś sukcesem w postaci z chyżek sondażowych Prawa i Sprawiedliwości, co skądinąd nie miało miejsca, a, a, a teraz tym bardziej nie będzie miało miejsca, gdyż środowisko PiSu no znowu się pogrążyło wewnętrznym rozgardiaszu i sądzę, że Morawiecki cały czas będzie toczył tego rodzaju grę, wiedząc, że nie zostanie wyrzucony. No i to jest trochę taka sytuacja, że złapał Kozak Tatarzyna. A to też, rzę... że ZOEPy trzyma. Tak więc, y, y, y, ja nie wiem, jak to można w najbliższej przyszłości rozładować. Y, problemem jest tak naprawdę. Y, PESEL Jarosława Kaczyńskiego, jego wiednące możliwości, jego wiednące władztwo, no w tym kryzysie to też teraz było widać, tak? Kiedy najpierw Kaczyński stawia bardzo twarde ultimatum Morawieckiemu, a potem się dogadują i właściwie towarzyszenie będzie funkcjonować dalej. Znaczy to też jest sygnał do wyborców PiSu, że, że ta mityczna władza Jarosława Kaczyńskiego już się a no więc tym bardziej Morawiecki będzie y, tą kartę rozkrywał. Tak? Widać, że niespecjalnie tutaj przejmuje się notowaniami PiSu, które nie są już od dawna imponujące, gdyż y, no, widzi w tym pewną y, szansę na y, przejęcie w przyszłości y, władzy Pisie. Czy faktycznie ta władza Jarosława Kaczyńskiego się kończy i komu ewentualnie chciałby, pańskim zdaniem, przekazać e, władzę w partii Jarosław Kaczyński Mateuszowi Morawieckiemu, czy, czy Adamowi Bielanowi, który potrafi e, nawiązać takie dobre relacje między dwiema stronami, czy może jeszcze komuś innemu? Hmm. Tak, tak. Władza Jarosława Kaczyńskiego kończy się. Kończy się rzeczywiście tutaj czynnikiem głównym jest PESEL, który powoduje, że jednak te siły, te siły trochę brakuje, zwłaszcza, że jednak no, walki frak frakcyjne to jest coś, czego Jarosław Kaczyński naprawdę nie lubi chyba i zawsze unikał, starał się, by w partii takich wyraźnych frakcji nie było, a dzisiaj one są jednak rozszarowane, i chyba pogodziłoby je nie wspólne torty i ciastka, ale jakoś może wspólna konsumpcja masła, przepraszam, tak nawiązując do jednej z frakcji, która się wzięła od tego sprzeciwu wobec, prawda, masła na, na pokładzie polskich linii lotniczych spoza Polski. No ale yy, yy, mówiąc zupełnie serio, yy, to... Zgadzam się, że ten konflikt jest strukturalny, on jest długofalowy i Jarosław Kaczyński chyba nie wie, kogo, komu by chciał przekazać obecnie władzę, natomiast w praktyce to, co się stało, moim zdaniem oznacza, że on legitymizuje Morawieckiego jako trochę taki drugi ośrodek władzy w, w ramach partii. To znaczy, jeśli stowarzyszenie będzie nadal działało, mimo wcześniejszych właśnie gruźb, że ma ono zostać, ma być sprzeczne ze statutem partii no, i, i mają być wyciągnięte konsekwencje wobec jego członków, no, to znaczy, że jednak uznaje on tę te, te narrację Mateusza Morawieckiego. Więc Pisma teraz jest trochę taką e, trójgłową e, hydrą, to znaczy z prezesem Kaczyńskim wciąż numerem jeden, ale jednak z, z bardzo mocnym Mateuszem Morawieckim. Gdzieś tam obok jest Przemysław Czarnek jako kandydat na, kandydata na premiera, e, a w tle są jeszcze, no właśnie, maślarze wspomniani, e, e, ziobryści, e, no i każdy trochę ich chce ciągnie w, w swoją własną stronę, czując, że e, sprawa jest na ostrze to znaczy, że Jarosław Kaczyński będzie powoli tracił wpływy. A sondaże hmm. nie pokazują, że działa efekt czarnka. No więc właśnie to jest ten problem, nie? bo gdyby sondaże jeszcze były w miarę stabilne, to wydaje mi się, że dałoby się łatwiej ustabilizować. Ale kiedy leci prawda, w dół, no to pojawia się ta nerwowość, o której mówiliśmy w kontekście też partii koalicyjnych, że w, na kolejnych listach wyborczych, a, a w ogóle potem w samym Sejmie zabraknie miejsca dla mnie. A jeśli zabraknie dla mnie miejsca, no to jaka jest moja przyszłość polityczna? I to jest ten... Problem. Dlaczego Mateusz Morawiecki nie zdecyduje się po prostu wyjść z spisu, założyć własne ugrupowanie? Sondaże pokazują 5%? Nie ale można. Przecież. Ale dlaczego nie można? Bo złamowcą się nie wybacza. No. On, on musiałby zostać wyrzucony. Tak? I to wtedy to miałoby pewien sens. tak? Natomiast jeżeli on E, odchodzi sami i tworzy czwarty prawicowy byt to to jest w ogóle katastrofalne dla całej prawej strony e, sceny tak czy w ogóle ja myślę, że to jest w ogóle zakodowane w takiej głębokiej mentalności tak? e, e, polskiej prawicy, która gdzieś tam wyrasta głęboko, głęboko z takiego mitu jedności solidarnościowej jeszcze. Tak? No, jednak w tym obozie jest długa pamięć po tej smucie z lat 90. I, i Morawiecki doskonale wie, że nie może sobie sobie na to pozwolić. Zapewne liczy się z tym, że jeżeli za bardzo naciągnie strunę, to może dojść do jakiejś niezakładanej wcześniej eskalacji i go Kaczyński po prostu wyrzuci. Natomiast no moim zdaniem Kaczyński go raczej nie wyrzuci, no bo jest Morawiecki zbyt silny i no już dzisiaj mając słabe bardzo jak napis poparcie, to tracąc kolejne pięć punktów, to to już naprawdę jest dla Prawa i Sprawiedliwości... Yy, Katastrofa. Na czym, gdyby miał tak spekulować, to najbardziej dla mnie prawdopodobnym, prawdopodobnym scenariuszem jest to, że oni jakoś no, toczą te, tą wzajemną wojnę podjazdową i, i jeżeli nic się nie zmieni, tak, jeżeli Czarnek wciąż będzie twarzą i Kaczyński będzie ob, obstawiał E, tą, tą linię radykalną, no to być może dojdzie do przesilenia w dniu zamknięcia list wyborczych, kiedy Kaczyński e, wykona taki manewr, jaki Tusk zrobił dawno temu, w 2005 roku, e, Janowi Rokicie. Czyli po prostu tuż przed zamknięciem list e, po, e, poobsuwał prawie wszystkich ludzi Rokity tam o 3-4 cztery miejsca w dół na listach wyborczych. Już było za mało czasu, żeby zareagować i po wyborach Jan Rokita się obudził jako nieszczęsny samotnik, który nie ma się do kogo w klubie odezwać. Tak? No więc to jest pewien scenariusz, który jestem sobie w stanie wyobrazić, no ale pewnie sądzę, że, Morawie że Morawiecki jest tego świadomy. No jeżeli wzmocni wewnętrznie tą Ech. grupę, no to trudniej też ci będzie taki manewr w wykonać. Tak? Takie rzeczy to może yy, wykonywać no, lider, który naprawdę no, ma dużą moc, ta partia jest mu podporządkowana. No, to już mhm. nie jest dzisiejszy Jarosław ja Kaczyński. Ja słyszałem nawet takie historie, że odwołując się w ogóle do historii, że Jarosław Kaczyński nie chce popełnić tego samego, co było w przypadku Jana Olszewskiego, żeby się tak właśnie nie poróżnić. No ale to rozumiem, że już to jest takie odgrzebywanie takiej historii. Czy, czy coś może być na rzeczy? Czy to już jest praca dla archeologów politycznych? Yy, ja, jestem pewien, że to gdzieś było siedzi w Jarosławie Kaczyńskim, na pewno ta pamięć. I ona zresztą leżała przecież u podstaw pisu. właściwie od początku gdzieś ta właśnie pamięć o tym kryzysie prawicy, ale też o tym, jak ta prawica w latach 90. była no, ogrywana politycznie przez z, z, z stronę centrową, czy liberalną powiedzmy. Natomiast powiedziałbym, że jedną rzecz, czy zwróćmy uwagę na jedną rzecz, czy my mówimy o kryzysie Jarosława Kaczyńskiego spowodowanym PESEL-em. Donald Tusk jest chyba trzy lata młodsze, prawda? No, Dzisiaj 8, świętujesz, się urodziny. 8 lat. 71. Przepraszam, to się przesadziłem rzeczywiście, natomiast to, to w każdym razie ta, ten kryzys do, będzie dotyczył obu największych partii. On dotyczy już ich w pewnym sensie dzisiaj Platforma oczywiście triumfuje w sondażach, ale nie potrafiła jednak wygrać ostatnich wyborów prezydenckich, zresztą kolejnych wyborów prezydenckich nie potrafiła wybrać, wygrać. Więc dzisiaj mówimy głównie o pisie i o tym kryzysie właśnie przywództwa, natomiast jestem przekonany, że to samo pytanie zadamy w ciągu najbliższych lat. Myślę, że naj, najdalej dwóch odnośnie przywództwa w stronie liberalnej i sądzę, że czekają nas jednak większe zmiany nie? W, w polskiej polityce partyjnej. Wyobrażam sobie, jak, co musiałoby się wydarzyć w Koalicji Obywatelskiej, gdyby tutaj doszło właśnie do takiego kryzysu i, i byłaby walka o schedę po Donaldzie Tusku przy tak licznej e, frakcji i to, co się e, dzieje. Panowie, bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Rafał Kalukin, Tygodnik Polityka, dziękuję. Bartosz Szybartosik, redaktor naczelny serwisu Dziękuję. Spokojnego wieczoru i do zobaczenia, bo w polityce na pewno jeszcze sporo się będzie dziać. Tak jak wspominałem, w polityce na pewno sporo się jeszcze będzie dziać. Maciej Wolny razem ze mną. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To oznacza, że popołudnie powoli dobiega końca, ale przed nami jeszcze wieczór. Tematów politycznych u Ciebie na pewno nie zabraknie. Przed nami wieczór, tematów w ogóle wieczorem nie zabraknie. Warto zostać z Polskim Radiem 24, ale trzymając się tego tonu politycznego, zacznę też trochę od środka, czyli 21.30. Naszym gościem będzie dr Paweł Ramiączek, politolog, administratywista i bardzo podobne wątki myślę, że poruszymy o tej 21.30-33, tak mniej więcej polityczne. W tej polityce dzieje się sporo, ale też trudno przewidywać, co wydarzy się dalej, bo rzeczywiście poziom skomplikowania niektórych sytuacji, jak tych a propos chociażby Polski 2050, o której rozmawialiśmy, Kryptowalu, tafery zonda krypto, tego jest naprawdę sporo, ale będziemy to roztrząsać. Nie tylko polityką będziemy, będziemy oczywiście żyli po, w ogóle w wieczorze, bo tu 21.30, cofając się do tego, co za moment po godzinie 19, no to zaczniemy audycją zmiana klimatu. Tutaj będzie będzie Dzień Ziemi, o tym, żeby Ziemię sprzątać, jak ważna jest kwestia czystości naszej przestrzeni, no ale później będzie audycja Samozdrowie tutaj też zapraszamy do pozostania z nami. Bo tutaj to będzie o tym, jak utrzymać idealną sylwetkę. Tak, Słuchaj. bo wiosna wybucha nam na nowo, choć te temperatury jeszcze takie średnio bym powiedział wiosenne, no chyba, że rzeczywiście słońce mocniej pogrzeje, no to jest wtedy przyjemnie, ale ja bym oczekiwał od tej wiosny jednak czegoś więcej, choć jak to mówią, zawsze może być gorzej. Więc to Trzymam jest się zasady, takie... ćwiczę, żeby móc więcej jeść. E, to też jest dobra zasada, to prawda, potwierdzam ja też staram się <głos> trzymać takich zasad. Warto zostać z nami na pewno w Polskim Radiu 24 wieczorem. To ja powiem tylko smacznego w imieniu Macieja Wolnego, on już z państwem zostaje, a ja się żegnam, Jaremaja Mrożek. Do usłyszenia. Reklama. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.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 Telefon okrada z czasu dla bliskich. Zobacz, jak odzyskać kontrolę. Zaloguj się do relacji.pl Ogłoszenie społeczne.